Dwójka, jesteś na miejscu, Dariusz Suska. Jesteśmy i my, Małgorzata nieciecka Mac, Monika Kopcik, Tomasz Szachowski i Zofia Kruszewska. Tymczasem na zegarze wybiła siódma. Poranek dwójki. Dziś Wielki Czwartek, a także dwa ważne święta. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci i Światowy Dzień Autyzmu. Słońce wzeszło dziś 9 minut po 6, a zajdzie 11 minut po 19. Imieniny obchodzą dzisiaj Franciszek, Irmina, Leopold, Leopolda, Maria, Teodozja, Urban i Wiktor. Życzymy Państwu przede wszystkim dużo zdrowia i dobrego dnia. A teraz głos oddajemy Janowi Kantemu ziemce. Dzień dobry, to ja zapraszam na Wiadomości Kulturalne. Dziś Wielki Czwartek. W tradycji ludowej był on dniem żałoby, zwanym kiedyś dniem cierniowym. Był czasem, wspomina... był czasem wspominania obrzędów wieczornika, czyli Ostatniej Wieczerzy. Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne. A jak mówi Elżbieta Osińska-Kassa z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, od tego dnia na polskich wsiach panowała cisza.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 Cisza zapadała, ponieważ przez sześć kolejnych dni nie wolno było prać kijanką, rąbać drewna, młócić i prząść. Do dziś, zwłaszcza na ziemi przemyskiej, zachował się jeszcze inny zwyczaj, zwyczaj palenia Judasza. On polegał na tym, że najpierw przygotowuje się taką wielką kukłę, przypominającą taką męską postać o semickich rysach. I ta postać miała taką tabliczkę na piersiach z wymalowanym napisem Judasz Zdrajca. Przed spaleniem albo utopieniem ta kukła była wieszana, potem wleczona, bita. Kościół katolicki nie pochwala tego zwyczaju ze względu na agresywny charakter i ryzyko podtekstów antysemickich. Wczesna diagnoza i dobrze prowadzona terapia mogą sprawić, że osoby neuroatypowe odnajdą swoje miejsce w społeczeństwie. Potrzebują zrozumienia i akceptacji, zwłaszcza dziś, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Szacuje się, że w Polsce nawet pół miliona osób może być w spektrum, a w praktyce oznacza to, że w każdej szkole, w każdej klasie są dzieci z potwierdzoną diagnozą tłumaczy pedagog specjalna i terapeutka Linda Dąbrowska ze stowarzyszenia Karuzela.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 Między innymi w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie. W tym roku wiosna pojawiła się tam nieco później niż w roku ubiegłym, mówi dr Anna Cfener z Ogrodu. Budzi się, budzi się już od dawna, może nie tak wcześniej jak w ubiegłym roku, bo w ubiegłym roku pamiętam w okolicach Święta Zakochanych, tak 14 lutego już były pierwsze objawy wiosny. W tym roku ta wiosna przyszła troszeczkę później, ale w swoim czasie, czyli nie za wcześnie, tylko w sam raz. No i już się budzi, już nie pierwsze zwiastuny wiosny pod tytułem przebić śniegi, to już przekwitły, leszczyny tak samo. No teraz zaczynają się już wręcz rozwijać liście na drzewach, zwłaszcza na czeremchy się już widzę zielenią mi tu za oknem, także już, już coraz bardziej coraz bliżej wiosny. Nawet już kwitną magnolię. Wizytę w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie można już powoli planować. Ten ogród otworzy swoje drzwi dla gości po zimowej przerwie 12 kwietnia. Barka zabrzmiała na placu Świętego Piotra w Watykanie. Duchowni i pielgrzymi wczoraj o 21:00 spotkali się na wieczornej modlitwie, aby upamiętnić 21. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. Z biało-czerwonymi flagami w rękach przed Bazylikę Świętego Piotra przyszła kilkaset osób.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 Dokładna rocznica śmierci papieża Polaka przypada dzisiaj, czyli 2 kwietnia, ale uroczystości w Watykanie przesunięto. Miały miejsce wczoraj ze względu na Wielki Czwartek i uroczystości związane z początkiem Triduum Paschalnego. A to były pierwsze dziś wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania o 9 i śledzenia wiadomości na naszym portalu. Pogoda. Dziś z pewnością nie zabraknie słońca, choć znajdą się też bardziej pochmurne miejsca. Na południu, gdzie ostatnio często padało, deszcz zaniknie. Za to w nocy do zachodniej Polski nasunie się nowy front atmosferyczny. Na termometrach zobaczymy 6 stopni na Podhalu, 10 stopni nad morzem i do 14 na pozostałym obszarze. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z północy. Pomimo wiatru i śniegu Dzisiaj wyślemy do Państwa listonosza z przesyłkami. Nasza płyta tygodnia to jest teraz ten moment, kiedy dzielimy się z Państwem fonograficznymi upominkami. Czekamy na Państwa wiadomości poranek dwójki małpa Radio.pl. Dziś mamy dla Państwa, dla naszych wiernych słuchaczy zarejestrowane dzieła churalne Andrzeja Panównika to w wykonaniu polskiego narodowego chóru młodzieżowego. Jest i oczywiście płyta z utworami Jerzego Fryderyka Händla w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego Muzyka Gloria. To utwory napisane na potrzeby anglikańskich nabożeństw, inspirowane psalmami. Słuchaliśmy międzynarodowego zespołu muzyki barokowej Muzyka Gloria założonego w Brugi. Utwory Jerzego Fryderyka Händla zarejestrowane przez zespół to nasza płyta tygodnia. Kolejna okazja do zdobycia tego wydawnictwa już jutro w poranku dwójki. Dziś ta płyta zostanie przez nas wysłana do pani Agaty Suwałk, a nasza płyta dodatkowa dzieła churalne Andrzeja Panufnika w odwrotną stronę do pani Elżbiety z Zabrza. A teraz spotka z Janem Sebastianem Bachem. Na skrzypcach gra Frank Peter Zimmerman, a towarzyszy mu pianista Enrico Pasche. 16 minut po siódmej, a jeśli dziś czwartek, to w studio jest Jerzy Kisielewski. Pach, jest. Pojawił się. Dzień dobry. Kłaniam się. Dzień dobry. Dziś dzień książki dla dzieci. Jaka jest pana ulubiona książka z dzieciństwa albo książka dla dzieci, do której może pan sięga i dziś? To jest jedna, która mnie zawsze wzruszała, jak byłem malutki i okazuje się, znalazłem niedawno ten egzemplarz, jest ciągle w domu, Byczek Fernando. No, czyli klasyka literatury dziecięcej. Ta obszar. książka jest na szczęście przetłumaczona na język polski i młode pokolenie I, może I też pięknie ilustrowana zawsze w każdych nowych wydaniach. Natomiast baśnie braci Grimm. Czyli e... troszkę strasznie było w dzieciństwie. Dziwiło mnie, że potem się mówiło, że to jest za ostre, za straszne dla dzieci. Nieprawda. Ja nawet tęskniłem za tym, żeby zachorować i poczytać w łóżku. Czyli byczek Fernando na ukojenie i bracia Grimm by lekko dreszczyk emocji towarzyszył. Wprowadzenie w życie. Wprowadzenie w pewne prawdy, których się nie uniknie, a dzieci przyjmują te prawdy. Także nie należy chronić przed nawet najtrudniejszymi prawdami. I bracia Grimm rzeczywiście mają w tym zasługę. W tle zaszeleściła gazeta, więc to znak, by od książek przenieść się ku prasie. Przegląd prasę. I e, mi, miłe zaskoczenie, dlatego że na pierwszej stronie wyborczej, e, oprócz tytułu prezydent wybrał sędziów, jest fotografia Igi Świątek z palcem na ustach, czyli ciś. E, to ja decyduję z kim pracuję, taki jest tytuł, ale być może e, zaskoczy Państwa spora część dużego, długiego wywiadu przeprowadzonego przez Radosława Leniarskiego, jest poświęcona lekturze, No książką. nasi słuchacze na pewno doskonale wiedzą, że Iga Świątek to nie tylko tenis, ale i Właśnie. ambasadorka literatury. Pogadajmy o książkach, one mogą nas uratować. Skąd się wzięła twoja pasja do książek? Pyta Radosław Leniarski. Zaczęła się bardzo wcześnie, bo byłam do czytania zachęcana przez rodziców. Warto przypomnieć. Zawsze sprawiała mi to przyjemność. Książki dawały mi inną perspektywę na życie i pozwalały uczyć się różnych sposobów podejścia do niego. Kiedy czytałam o jakiejś postaci, mogłam się z nią utożsamić, jeśli tego potrzebowałam lub chciałam. Od dziecka zawsze znajdowałam w książkach coś, co mnie interesowało. Jeśli była tam silna bohaterka kobieca, bardzo to lubiłam, na przykład w igrzyskach śmierci, albo jeśli książka zawierała wątki historyczne jak akcja toczyła się na przykład 400 lat temu próbowałem przy okazji nauczyć się trochę historii. Książki są świetnym sposobem na odpoczynek i wyłączenie głowy. Pomagały mi zachować równowagę w trudnych chwilach. Kiedy zdarzało mi się przez miesiąc, e, nie miałam czasu na czytanie, zatrzymywałem się i zaczynałem zastanawiać, czy wszystko jest ze mną dobrze, skoro nie znalazłem nawet chwili na lekturę. Na szczęście w ostatnich latach mi się to nie zdarzało. Jestem w dobrym rytmie czytania. Zwykle łączę to z oglądaniem seriali, ale teraz Czytam i sprawia mi to dużą e, przyjemność na pytanie, a co teraz czytasz? Iga Świątek odpowiada, nie powinnam mówić, bo zamierzam opublikować post z wyzwaniem czytelniczym dotyczącym tej książki, więc na razie zachowam to w tajemnicy. Czyli to a... na przykład coś na miarę Czarodziejskiej Góry musi być, skoro nie. wyzwanie czytelnicze. Właśnie, więc jest o tym, co o ulubionych lekturach, a na pytanie, czy czytasz na przykład nową amerykańską prozę Neorealizm, ja Świątek odpowiada, czytałem amerykańskie książki klasyki, Zabić drozda przeminęło z wiatrem, przeminęło było wspaniałe. To książki, które po prostu trzeba znać. W sumie nie zwracam uwagi, przyznam, czy to amerykańska książka, brytyjska, czy francuska, bo lubię wszystkie. Włoskie, hiszpańskie też. Czytam wszystko, nie koncentruję się na jednym konkretnym kraju. No proszę... Pochwała lektury, mimo intensywnego trybu życia. Mm, I mocny tytuł, to ja decyduję, z kim pracuję. E, bo krążą plotki, kto ma zostać nowym trenerem. E, to musi być osoba czytająca oczywiście. Tak. E, zostańmy, e, bo niepokojący tekst to przedruk z New York Timesa, również wyborczej. Głośna powieść wycofana z księgarni Wykorzystanie sztucznej inteligencji. Popularny horror znika z półek Wielkiej Brytanii. W USA się nie ukaże, ale wydawcy nie mają dobrych sposobów, aby powstrzymać autorów przed używaniem sztucznej inteligencji i niekoniecznie chcą to robić. No, mieliśmy w Polsce najlepszy przykład niedawno tego, jak autorzy korzystający ze sztucznej inteligencji i informujący dodatkowo Owszem. czytelników tak. kończą. Tak. Źle kończą. Dyskusja trwa. Sposoby na sprawdzanie, czy coś jest tworem sztucznej inteligencji, czy oryginalnym tworem autora. Podkreślony cytat, 78%. W tylu procentach tekst Szajgerl został wygenerowany generowany przez sztuczną inteligencję wykazała analizy, analiza firmy Pangram, która zajmuje się wykrywaniem wykorzystania sztucznej inteligencji w twórczości głośny horror Szehgel powstał przy użyciu sztucznej inteligencji te odgłosy narastały od miesięcy. Książka ukazała się w lutym 2025 nakładem autorki opowiada o zdesperowanej młodej kobiecie która pozna, y, którą poznany w sieci mężczyzna porywa i więzi w domu jako niewolnicę i zabawkę powieść szybko zdobyła popularność wśród fanów horroru wydawnictwo Aszet, które opublikowało ją jesienią w Wielkiej Brytanii na wiosnę planowało edycję amerykańską, reklamowało ją jako bezpardonowy, chwytający za gardło Horror o zemście. Ale na początku tego roku Max Spiro, założyciel i szef firmy PanGram, która zajmuje się wykrywaniem wykorzystania sztucznej inteligencji w twórczości postanowił przeskanować cały tekst Szej Analiza wykazała, że 78% został on wygenerowany przez sztuczną inteligencję. W styczniu Spiro opublikował wyniki analizy na platformie społecznościowej X jestem przekonany, że AI napisała większą tej tych. Książki przynajmniej była intensywnie wykorzystywana podczas pisania, i jak zachowują się różne wydawnictwa, jak się w tym odnaleźć, to wszystko w tekście autorstwa Aleksandry Alter, a tekst pochodzi z New York Timesa, a przedrukowany przez Y, gazetę y, wyborczą. Pana gazety są zawsze tak fascynująco y, zapisane długopisem, System kółeczek, y, podkreśleń. Co jeszcze pan podkreślił? Y, tak jest. No y, pierwsze strony y, to coś między finansami i y, Trybunałem Konstytucyjnym. Pałac nie może cenzurować wyboru dokonanego przez Sejm. To słowa sędzi Trybunału Magdaleny Będkowskiej. Prezydent wybrał sędziów, to pierwsza strona wyborczej. A Rzeczpospolita, bardzo ciekawy tytuł. Ugoda z fiskusem bez kar i odsetek. E, I również dziennik Gazeta Prawna. Będzie można podpisać ugodę podatkową z fiskusem. Czemu pan tak na mnie patrzy teraz? <śmiech> Nie, <śmiech> bo to wszystkich dotyczy. <śmiech> jeśli, jeśli czegoś zapomnimy, jeśli ten zamiast się procesować, zamiast prowadzić spór, będzie można podpisać ugodę. Rzeczpospolita także. Orban puścił kraj z torbami. To Jędrzej Bielecki z Budapesztu. Ale kultura. Kultura pochwała... E, po drodze jeszcze mieszkanie w Hiszpanii kusi Polaka. Jesteśmy jedną z y, pierwszych grup nabywających nowe mieszkania w Hiszpanii. A Yy, Jacek Marczyński Beethoven zaczyna nowe życie. Wielkanocny festiwal Betowenowski pokonał zakręt i udowodnił jubileuszową edycją, że jest nadal jedną z najważniejszych corocznych imprez muzycznych. Yy, Jacek Marczyński rozpoczyna tekst od przypomnienia, że to jest pierwszy festiwal po śmierci Elżbiety Pendereckiej, która festiwal stworzyła przez lata, prowadziła decydując właściwie o wszystkim. Pojawiły się pytania o przyszłość. Po obecnej 30 tej edycji, która Wielki Piątek dobiegnie końca. Wiadomo, że festiwal trwa, choć nie we wszystkim jest dokładnie taki sam jak kiedyś. Festiwal, którym kieruje obecnie Andrzej Giza, jest rozpoznawalną marką. Dawni sponsorzy pozosta pozostali, przybyli w tym roku nowi, zapowiadając, że pozostaną na następne lata. Przypomnienie zespołów, które uczestniczyły, w tym Orkiestra z Liechtensteinu, ale również Polskie Zespoły, rywalizacja orkiestro, jeden z rozdziałów tego z tekstu, bardzo ciekawa puenta. Pod jednym względem 30 Wielkanocny Festiwal Betowenowski był wyjątkowy. Dał pole do popisu orkiestrowym waltornistom. Efektowne solo w wekslu małżeńskim zagrał Marcin Trzanowski, urzekały precyzją grupy waltorni Nospru w dziele Brucknera e, oraz Symfonia Warszawia w szumanie. Wrażliwością wyróżnił się Daniel Otero e, Carneiro z Fir Harmonii Narodowej w Malerze. Waltornia to tajemniczy instrument. Stara prawda głosi, że waltornista nie dmie, a tylko Pan Bóg wie, co z tego wyjdzie. W tym roku Bóg był życzliwy i dla waltornistów i chyba dla całego festiwalu. Waltorniści czują się świetnie za to zawsze w sierpniu w Zielonej Górze, gdzie trwa festiwal Korno i waltorniści są tam wtedy mile widziani. Czyli myślimy, myślimy ciepło o waltorniście? Tak jest. Z Jerzym Kisielewskim spotkamy się jeszcze. Bardzo dziękuję za przegląd prasy a teraz spotkanie z Akademią Fiur Alte Music Berlin i to będzie nieostatnie spotkanie z tym znakomitym zespołem w dzisiejszym poranku dwójki Thank you. Antonio Vivaldi w dwójce i koncert wiolonczelowy Hamol, część pierwsza w wykonaniu Akademie Fioralte Music Berlin. Dziś dzień książki dziecięcej, dzień książki dla dzieci. Czekamy na Państwa wiadomości. Poranek dwójki małpapolskieradio.pl, Jeśli chcą Państwo podzielić się jakimś tytułem, jakimś wspomnieniem. Proszę do nas napisać albo zadzwonić 642 25. 25 to nasz numer, pod którym um, czekamy na Państwa telefony. A z nami jest już Maria Czok, która za moment opowie o premierach teatralnych kwietnia, ale zgodziła się podzielić też tym, co mała Marysia czytała, albo co małej Marysi czytane było, jakiś czas temu. Dzień dobry Państwu, cześć Małgosiu. No tak, to nie było tak bardzo, bardzo dawno temu, ale myślę, że lekturę dobrze Państwo znają. To były dzieci z Bulerben. To były dzieci z Bulerben i do dziś wspominamy, jak mój tata czytał te książkę mi i mojemu bratu i do dziś powtarzamy takie hasło Brita, Anna i ja. To się pojawia bez kontekstu, po prostu czasem chcemy sobie te słowa powiedzieć, bo tak się zaczynały też, pojawiały się te hasła w różnych rozdziałach książki. Zresztą tata przekręcał czasem niektóre wyrazy i sprawdzał, czy słuchamy, czy wychwytujemy to, że przekręca, no i czy podążamy za historią. To były wspaniałe historie, wspaniały czas. Zofia Kruszewska tymczasem podpowiedziała mi, że ja przekręciłam numer telefonu. Państwo teraz chyba dzwonią właśnie do Bullerbyn, być może do Zagrody Środkowej, bo <śmiech> nasz prawdziwy numer telefonu to oczywiście 22 645 22 22. To jest ten numer telefonu, pod którym czekamy na państwa wskazówki, listy, lektur. A my nie rozstajemy się z Marią Czok. Teraz przerwa, Franciszek List i melodie polskie, wariacje na temat pieśni, życzenie Fryderyka Chopina. Melodie polskie, wariacje na temat pieśni, życzenie Fryderyka Chopina. Na fortepianie grała Aleksandra Mikulska, a my kontynuujemy spotkanie z Marią Czok i zapowiadamy, co ciekawego dziać się będzie w polskich teatrach w kwietniu. W kwietniu i nieco dalej, dlatego że muszę Państwu opowiedzieć o takim zjawisku, które obserwujemy, to znaczy o zatrzęsieniu hamletów, hamletyzacja polskich scen. Będziemy mieli w najbliższym czasie, jeśli dobrze liczę, Osiem spektakli. Na ośmiu scenach w Polsce będzie można zobaczyć dramat Hamlet Szekspira albo spektakl inspirowany Hamletem Szekspira. E, zaczęło się to wszystko od takiego spektaklu Wchodzi duch w reżyserii Weroniki Szczawińskiej. To była inspiracja Hamletem. E, Weronika Szczawińska badała wpływ autorytetów ojcowskich. Później oczywiście głośny Hamlet w reżyserii Jana Englerta. Głośny Hamlet, dlatego że głośna rola, wielka rola Hugo Tarresa. Ale kolejne sceny, zdaje się, inspirują się tym trendem, dlatego że, no właśnie, choćby Teatr Mały Tychy, tam pojawi się Hamlet versus Macbeth w reżyserii Waldemara Raźniaka. To będzie ciekawa perspektywa, postapokaliptyczna przestrzeń i konfrontacja dwóch dróg prowadzących do władzy, drogi niedojrzałego buntownika oraz no właśnie takiego doświadczonego gracza, który chyba uwierzył, że kontroluje przeznaczenie. Do takiego zdarzenia dojdzie w Tychach. Później Teatr Polski w Poznaniu w reżyserii Dominiki Knapik zobaczymy taki spektakl: Wery, wery, Hamlet. będzie sześciu Hamletów. No właśnie, sze sześciu albo sześcioro, tak bym powiedziała, dlatego że tutaj Hamlet będzie odgrywany przez, yy, no właśnie, i kobiety, i mężczyzn. Dojdzie do takiej konfrontacji. Artyści mówią, że nawet performatywnej gry z Hamletem, funeralna petarda, ponieważ w Hamlecie trup ściele się gęsto, artyści postanowili przyjrzeć się temu, co to znaczy przełożenie takiej liczby śmierci na sześciu Hamletów i na sześć ciał Hamletów, co to tak naprawdę znaczy. A później jeszcze Teatr Zagłębia w Sosnowcu. Jacek Jabrzyk, y, który pełnił funkcję dyrektora, wicedyrektora artystycznego tej sceny, pokaże Hamleta, Hamleta w jakimś sensie pożegnalnego, bo wiemy, że Jacek Jabrzyk od września będzie dyrektorem Teatru Żeromskiego w Kielcach, a jego Hamlet pożegnalny będzie osadzony w kontekście życia w internecie, uwaga. W świecie wirtualnym to pytanie o bycie i niebycie to będzie pytanie o to Czyli Hamlet będzie pytał, czy być offline, czy online? Być może. To pytanie do Jacka Jabrzyka. E, zagadka rozwiąże się w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, ale to nie koniec, szanowni państwo. W maju kolejne trzy Hamlety. Po Śląsku w Teatrze Śląskim w Katowicach, w Teatrze Powszechnym w reżyserii Kamila Białaszka i w Krakowie w Narodowym Starym Teatrze takim ujęciu nieco innym mam coś w głębi nie do przedstawienia Hamlet. Nowy tekst Pawła Demirskiego będzie reżyserował Remigiusz Brzyk. Czyli w sumie przynajmniej osiem Hamletów albo tekstów czy przedstawień inspirowanych Hamletem, a przecież nie zapominajmy, że są jeszcze te starsze przedstawienia w Teatrze Stół od 2000 roku. Jest ciągle na afiszu Hamlet, dlatego no, mamy do czynienia z takim zjawiskiem. Mam nadzieję, wiem już, że koledzy, którzy studiują wiedzę o teatrze albo zajmują się krytyką teatralną zacierają ręce, aby opisać to zjawisko na scenach polskich. Czyli nie tylko lalka cieszy się taką popularnością i na scenach teatralnych. Tak. I w filmie, ale także w Hamlet. Ale także Hamlet, tak. Ale Hamlet to nie wszystko. Gra o władzę rozgrywa się na różnych polach. Między innymi w TR Warszawa rozegra się już 23 kwietnia, a to za sprawą takiego spektaklu Power Play, czyli właśnie moglibyśmy to przetłumaczyć jako gra o władzę w reżyserii Samary Hersh. To będzie przedstawienie tworzone przez dzieci i dorosłych. Jednak jak zapewniają twórcy, nie opowiada o dzieciństwie, Przeciwnie, przygląda się dorosłości jako procesowi przybierania ról o niejasnych i często nieuchwytnych regułach. To trzeba sprawdzić, czy to jest spektakl na pewno dla dzieci. No wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, dlatego że um, nie sądzę, że Samara Hersh, która jest bardzo odpowiedzialną artystką i walczy także o udział różnych, um, różnych grup, o reprezentację tych różnych grup w teatrze, sprowadziła dzieci po to, żeby zrobić spektakl dla dorosłych. Myślę, że wprost przeciwnie. Ale ten udział dzieci jest bardzo um, zna znamienny i ważny, dlatego że... Um, Naprawdę bardzo trudno, bardzo trudno zrobić spektakl z grupą dziecięcą i z grupą dorosłych. Pamiętam kiedyś taka producentka teatralna powiedziała, że z przerażeniem usłyszała, że ktoś chce robić w Polsce spektakl, to był akurat teatr telewizji z dziećmi, bo to są naprawdę takie obostrzenia prawne i takie zabezpieczenie psychologiczne, ale też organizacyjne, które jest potrzebne, że cieszę się, że to, TR Warszawa podejmuje, podejmuje ten temat. I na ten spektakl mamy dla naszych słuchaczy zaproszenia. Premiera 23 kwietnia, ale można zaplanować wizytę już teraz. Poranek dwójki małpapolskieradio.pl. Monika Kopcik czeka na wiadomości dla państwa. A my przeniesiemy się jeszcze na chwilę do Teatru Groteska w Krakowie. Tak, przemiany w reżyserii Natalii Sakowicz-Cempury. To nieco wcześniej, 18 kwietnia, ale ciekawa sytuacja będzie miała tutaj miejsce, ponieważ ten spektakl, spektakl przemiany otwiera scenę eksperymentalną groteski. Będziemy tutaj mieli do czynienia z mitem metamorfozy Ovidiusza, który jednak nie będzie taką ilustracją, ale raczej soczewką, przez którą będziemy oglądać współczesność, a to wszystko, uwaga, będzie się działo w trakcie wykopalisk archeologicznych, rozumiem, że to jest jakiś pretekst, będziemy obserwować właśnie wykopiska, wykopaliska, przepraszam, archeologiczne, ale przy okazji odkrywać to, co dzieje się pomiędzy ludźmi, którzy tych y, odkryć dokonują, czyli taka podwójna vivisekcja zadzieje się na tej eksperymentalnej scenie groteski w ramach spektaklu Przemiany już 18 kwietnia. O spektaklach teatralnych w kwietniu opowiadała państwu Maria Czok, a my ponownie spotykamy się z Akademią Fjóra Alte Music Berlin. To Giovanni Benedetto Platti, koncert obojowy g część pierwsza, a na oboju grała Ksenia Leffler. Teraz czas na spotkanie z Olgą Brzezińską, wicedyrektorką Instytutu Adama Mickiewicza. Rekomendacje. Olga Brzezińska, która przez lata współtworzyła Międzynarodowy Festiwal imienia Czesława Miłosza, dyrektorka programowa tego festiwalu przez wiele lat, dziś wicedyrektorka Instytutu Adama Mickiewicza, od poniedziałku prowadzi nas po swoich kulturalnych ścieżkach, dziś głos w sprawie sztuk wizualnych. Chciałabym Państwa zaprosić na dwie wystawy. Pierwsza to wystawa prac Ewy Partum w Mocaku w Krakowie. To wystawa artystki, która od wielu lat robi na mnie ogromne wrażenie, bo w jej sztuce nigdy nie chodzi tylko o formę. Chodzi o obecność, o język, o ciało, o miejsce kobiety w świecie i w sztuce. Wystawa Contemplating Art, Contemplating Love trwa w Mocaku przez całą wiosnę do połowy czerwca. Druga propozycja prowadzi do MSN-u w Warszawie. Tu spotykają się Maria Jarema i Julie Meretu. To jest zestawienie, które bardzo intryguje, bo z jednej strony mamy Jaremę i jej niezwykłą nowoczesność, a z drugiej Meretu, artystkę wielkiego gestu, ruchu, energii, warstw. W MSN trwają teraz wystawy Maria Jarema pęknięty modernizm i Julie Meretu Kairos Ontological Variations. Przed świętami to może być naprawdę piękny plan, pójść do muzeum bez pośpiechu, nic nie zaliczać, tylko patrzeć. I pozwolić sobie na chwilę zachwytu. A na wystawie w MSN, na wystawie prac Julie Meretu mogą Państwo odkryć także polskie korzenie artystki. Teraz spotkanie z Jerzym Fryderykiem Hendlem i sonatą skrzypcową Demol. Pytamy dzisiaj Państwa o ukochane książki z dzieciństwa. Książki dla dzieci jest z nami telefonicznie Pani Anna z Wołomina. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Anno, wszyscy czekamy na ten tytuł. Jaka to książka jest <głos> tą bliską no, sercu. Nie będę oryginalna. Rzeczywiście jedną z moich ukochanych książek były dzieci z Bullerbyn, które zresztą potem kochał mój syn i mój wnuk. Więc to jest międzypokoleniowa. I wszyscy Państwo A... bali się strasznego szewca? Nie, ja się nie bałam. Ja się trochę Absolutnie. bałam. Absolutnie. Nie. Nie bałam się również baśni. Zgadzam się z panem Jerzym Kisielewskim. Dziecko inaczej odbiera te wszystkie straszne rzeczy. Jakoś to po nim spływa. Uwielbiałam baśnie, Również braci Grimm. Andersena oczywiście tak, ale one były trochę za smutne. Więc... I druga moja książka, znaczy już nie druga, bo ja o innych mówiłam. Taka ukochana to jest Tajemniczy Ogród uwielbiałam tę książkę, czytałam ją, no... Wiele, wiele razy. To książka, która też mówi przecież o bardzo trudnych tematach i jest też tak, niezwykle smutna. Tak, ale dziecko to odbiera, no, no uwielbiałam tę książkę. Poza tym ja jeszcze właśnie chciałam, no i, i oprócz tego jeszcze dwie książki. Ja w ogóle mnóstwo czytałam, ja się nauczyłam czytać mając cztery lata i tak od siódmego roku życia to już sama czytałam. Wcześniej czytali rodzice oczywiście, tata przede wszystkim. I uwielbiałam również dwie inne książki. Pinokia. I Akademię Pana Kleksa. Wspaniałe I te tytuły. Książki, tak, i te książki mam do tej pory z cudownymi ilustracjami Pana Jana Marcina Szancera. No i Przecięcy. to jest wspaniałe połączenie świetnej książki tak. i doskonałych ilustracji. Bardzo dziękujemy Pani Anno. To zapisujemy na liście lektur obowiązkowych. Tu dwójka, a do ósmej towarzyszyć będzie Pat Meten z zespołem.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 Świętujemy w niedzielę wielkanocną o godzinie 15 i przedłużamy Trybunał do 150 minut, ale okazja jest przecież wyjątkowa. Zapraszam, Jacek Kabryluk.